Dobra, nagrywa Jest sobota, 21 marca 2015 roku. Słuchajcie, właśnie yy, 21 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu mówi do Was Szymon Cieśniński. Szymas. Słuchajcie, kochani, to nadzwyczajne, naprawdę... Wyjątkowy podcast i chory podcast Ja pierdykam Słuchajcie Jeżeli to się ukaże, to będzie podcast roku Mieliśmy nagrywać Podcast o Black Project Ja Ja, Jerry Mando i Skóra, Bo wiecie akurat Equinoksium, tak świętowikańskie w ogóle Mówimy, nagramy Black Beach Project. i jeszcze tak się okazało, że wszyscy zjechali do Łodzi, bo akurat dzisiaj i jutro odbyłem się takie targi popkulturowe, ale zresztą nieważne. W każdym razie umówiliśmy się na nagranie. Holender. Umówiliśmy się na nagranie w terenie. W, dokładniej w Łagiewnikach, w takim lesie pod Łodzią. Na 19:00. Przyjechałem na spotkanie. No i patrzę, jest Jerry i skóra, przynajmniej chyba skóra, bo pierwszy raz go w życiu na oczy widziałem. Mando nigdzie nie było. No i wyobraźcie sobie, że Jerry ma na sobie jakiś taki wytarty dress, Ale taki, wiecie, start to dał jakąś zniszczoną kurtkę i w ręku trzyma te w dodatku golił się na łyso. Wyglądał jak połączenie Jasona z piątku trzynastego i tego, tego, szyca z wojny polsko-ruskiej. Obok niego stoi koleś, który wygląda taki typowy retnek z filmu Grozy. Taki, no wiecie, jakieś spodnie robocze z strzelkami, do tego koszula w kratę, czerwona w jakąś ciemną kratę. No po prostu idealnie, jeszcze koleś, prawdopodobnie skóra opiera się o strzelbę, o dwugórkę normalną. <śm> No i jak sobie myślę, no spoko, chyba mi coś ominęło, nie wiem, jakaś impreza się szykuje, czy oni się tak na te targi ubierali, czy co? No i, wiecie, no, podchodzę, cześć, co tam, jak tam podróż, wiesz, takie takie pierdolowe, standardowe. No i oni się nie, pewnie odzywają, wiecie, odpowiedzieli mi tym cześć, kiwają głowami. Mówię, no coś tutaj wybitnie, nie wiem, ale spoko, no, pewnie chcą mnie wkręcić, czy coś, miało być klimatycznie, w sumie to spoko wczuli się, jakby nie patrzyli No i pytam, co z Mando? Oni mówią, że, nam ma, że to nie ma co na razie liczyć, że Mando się nie przyjedzie. Mówię, no dobra, no to nagrywamy we Tak? Oni, że plany się trochę zmieniły. Boże. Plany się trochę zmieniły. I że podcastu nie nagramy dzisiaj. No jak to nie nagramy? Jak potrzebuję go przecież na jutro, na dziesiątą, żeby go wrzucić na bloga. Oni mówią, że już nie będę niczego publikował. No ja, no bardzo śmieszne, no niby dlaczego. Oni, że kręcimy, ale... Film. Film snaf. No ja, no super. No pewnie jakiś głupi żart z góry, nie? Czy film ostatniego tchnienia. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne. No i skóra w tym momencie wyciąga z takiej czarnej torby... ...ciąga z takiej... ...czarnej torby kamerę. Cyfrówkę, ale jakąś trochę większą. I podaję ją Jerrymu Jerry tam ją włącza i zaczyna kręcić, jak gdyby mnie. No to ja się tam uśmiecham, wygłupiam, a skoro w tym momencie wyciąga do, naboje do tutaj strzelby, no i tam ją, nie wiem, otwiera i pakuje te na moje. No i tak trochę zgłupiałem. I tak mówię, że no, chyba się trochę za bardzo wczuli. A skoro na to, że e, od zawsze chciał nakręcić taki film Jerry tylko się uśmiecha, a skóra wybucha jakimś chorym śmiechem. No dosłownie jak. jak taki domnięty jednak. <głuch> nie no, nie udam tego zresztą. Może lepiej, żebym nie był za głośno. Nie jest dobry pomysł. I że miło było mnie poznać, ale w sumie to no, i ostatnio tyłek zawracam bez sensu i. Jestem niepotrzebną konkurencją, więc.. <głuch> Musimy się pożegnać, nie tak? No. Że. Chyba jednak.. Nie do końca go znam, jego poczucie humoru i że mnie to niezbyt bawi. On podnosi dwukorkę. Kurwa, strzelił, rozumiecie? Strzelił, tylko że nie trafił. Znaczy, ujebał taki kawał drzewa za mną. Jeszcze kawałek jakoś zrykoszytował nim, coś mi rąbnęło w nogę. I... Wiesz... No i kurwa, się jeszcze cieszy z tego, nie? I Jerry też, aha, spudłowałeś. I... No, zdębiałem totalnie i nie przyszedłem przed nimi. Ko kolega przez to, że kuleję teraz, jestem wolniejszy. dlatego no, byłem w tym lesie wiele razy, jestem stąd, ale kurde, nie znam go jeszcze nocą. Idę powoli do przodu, oni idą za mną z latarkami. W sumie teraz już bezwoch nie potrzebują, bo już robi jasno powoli. I tak jeden z lewej, drugi z prawej i tak nie za bardzo mam nawet jak uciec. Na szczęście już rano, teraz siódma, już 12 godzin się włóczę po tym lesie. Jestem zmarznięty, zziemnięty, Musiłem zostawić swoją torbę po drodze. Tu z tą nogą nie wiem, co będzie, bo cały czas krwawi i nawala jak jasna cholera. Ale ważne, żeby się stąd wydostać. i Już powoli słychać jakieś szczekanie psów, jakieś odgłosy, jakiegoś auta czy czegoś i z cywilizacji, więc mam nadzieję, że zaraz stąd wyjdę A jak tylko się stąd wydostanę po prostu mam nadzieję, że odzyskam zasięg bo niestety w tym lesie cholernym zasięgu nie ma dzwonię po gliny i pieprzę ich, po prostu mam to gdzieś muszą się leczyć cholega chyba trochę jednak przesadzili ja im dam konkurencję no i skąd się krótka kariera, skóry.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 Ja pierdykam. I wiecie, miście, że kogoś znacie? Nagrywacie ten rok, dwa, trzy, a potem macie niespodziankę. Boże, kto to boli. Dobra. Już blisko, mam nadzieję. Zaraz siódma. Byle by się stąd wydostać. I będzie po sprawie. Jerry z są na pewno za mną. Skórę słyszałem po lewej. Jerry bał coś maczetą po prawej. Teraz coś jest... Coś się już przede mną. poczekam. Zwolnię trochę. Hmm. Hmm. Może ktoś wyszedł na spacer, spisałem czy coś, albo... Tak po prostu, nie wiem. Kurde, głośna jestem. I no nie uwierzycie. Wygląda jak Mando. Z normalnie ubrany Nie, wiem, no to jest Mando. Tylko co on tu robi to cholery? Ty, no może on... No. Może go też... powoli dopaść, tylko... Zwiałym przede mną. No idzie prosto na mnie. Mando! Mando! Tutaj!